Dzień dobry, serdecznie witamy w podcast numer dwadzieścia rocznicowy. Dzisiaj jest podwójna rocznica, o, o drugiej rocznicy powiem troszeczkę później. Witamy dzisiaj w gronie 3 plus 1, czyli dwóch przystojnych facetów, no i ja trzeci w środku, plus jedna niewiasta. E, chcielibyśmy powitać Jacka, proszę bardzo. E, Biedron jestem. Tak. Ostatnie nam się strasznie myliły imiona w podcaście walentynkowym. Witam, jesteśmy, jesteśmy w Browarze, jesteśmy w Browarze Guinnessowym. Nie możemy się doczekać, aż dojedziemy na samą górę, gdzie każdy z nas wypije po kilka pint. Pysznego, ciemnego piwa Proszę bardzo, Areczku Witamy serdecznie Z całego, z centrum ty masz, dowodzenia Ty masz nickname Zenon Ja mam dzisiaj czapeczkę, nie, ja mam dzisiaj opaskę na głowie Witamy serdecznie z centrum dowodzenia, czyli gdzie, z Centrum miasta, gdzie produkuje się najlepsze piwo na świecie Czyli czarnego Guinnessa 2N2S Dobrze, co dzisiaj w podcaście? Dzisiaj będzie bardzo dużo rzeczy Podcast numer 20, czyli Nie może być, nie może być Uwaga, ktoś przechodzi? Nie może być inaczej jak ikona Irlandii, czyli Browar Guinnessa. Zatem zapraszamy na podcast. Jeszcze Jacek powie trzy słówka. Proszę bardzo. Przepraszam, Biedron. Raz, dwa, trzy. E, tak, zapraszamy wszystkich. Mam nadzieję, że nie wypijemy dzisiaj za dużo tego piwa, żeby jednak Państwo byli w stanie e, posłuchać e, tego, co, co przygotujemy. Dobrze, a czy powiemy dzisiaj coś o niewiaści, która z nami będzie występować? Nie wiem, czy niewiasta się ujawni dzisiaj. Dzisiaj w jako widz bierze udział moja żona Ewa. E, nie wiem, czy, czy coś powie. Dobrze. W każdym razie mamy, mamy niewiastę. żeńska fala, żeńskie, żeńska część słuchawek będzie wzdychać, niestety, bo Biedron jest zajęty. Wiedzieliśmy o tym od dawna, nie wszyscy wiedzieli o tym. Zatem, cóż, podcast numer 20, zaczynamy. Arek, ostatnie słowo z Twoją japońską przepaską na głowie? Czas start numer 20, zaczynamy. Ty zamawial... Uśmiechasz, mówisz, że znasz chłopców zio i do kufla coś mi wlewasz, gdy już piję drugi kufel. Patrzę tempo na twe nogi, to twój... Razem z żoną ostro się gimnastykował. Bili z tobą ci z depo, Kiedy słowie czwarte wiadro, to ty szepczesz mi do ucha. Trzeci coś. Wciągle moczę, gdy wynoszą mnie już z knajpy, bo mi kontrowa ty z daleka za mną warczysz. Big Cyt tutaj też tam kawał. Co ja tu mam, proszę państwa, widzicie, co ja mam? Same baby są. Pięć bab na mnie jednego. To podcast Getty Call La Ole. Cześć, witam was serdecznie. I'm uh, honored to be with you today. We got a lot of great stuff for you today. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. E, tylko dla orów. First, best and always. Dzień Państwu, nazywam się Hubert. Orów płuc i przewodu pokarmowych. A tu już zaczynamy. się I witamy. Po krótkiej chwili muzyki. Serdecznie witamy. Cześć. Cześć. Co, co dzisiaj będzie? Dzisiaj, jak już wspomnieliśmy, podcast numer 20, czyli rocznicowy podcast. Po pierwsze, że to już 20 raz z Państwem się spotykamy, to w zasadzie więcej niż 20 razy, bo tych podcastów było, były tak zwane i połówki, i trzy czwarte, i, i różne takie różne. No ale tak nominalnie mamy numer 20. Jest to 15 podcast z kolegą, który siedzi po stronie lewej. O, 15 już, no to się porawiło. Fajna cyfra. Tak, 15. 15 to tyle, ile ma lat nasza tu Białogłowa, która siedzi z nami. Na tyle wygląda. Tak. Y co dzisiaj? Podcast numer 20, czyli podwójna rocznica, bo dzisiaj jest także druga rocznica, czyli 500 dni w Irlandii mojej to skromnej osoby. O tym będzie później. Ale dzisiaj spotykamy się właśnie w browarze Ginesa. Jest tutaj nas grupka. Jesteśmy w centrum wycieczkowym browarów. To jest takie pięcioogromnie piętrowe gmaszysko z takim spotkiem na samej górze. I co piętro nagrywamy troszeczkę tekstu, czyli znajdujemy się teraz na pierwszym piętrze, sklepy, kasy, dużo ludzi i kolejki, które mnie zaskoczyły, bo jak ostatnio byłem w centrum, to nie było kolejek, po prostu wszedło się, kupiło się i, i poszło się na górę. A teraz kolejka na 20 minut, no i trzeba było czekać. Co, co, co dzisiaj zatem? Kolega Biedronowski, proszę bardzo, co on przygotował na dzisiaj? Tak ogólnie. Słyszałem, mówiłeś o rocznicach, to jest mój trzeci podcast z wami, chłopcy. To tak. no, też, rocznica. też rocznica. Ja dziwne, że zawsze jak jestem z wami, to piję. I dzisiaj, i dzisiaj w Guinnessie też będziemy pić. Ale nie pijesz do mojej osoby, tylko. To... i do twojej osoby też piję. Tak, jesteśmy w bardzo ciekawi, miejscu, jeszcze tutaj nie byłem. Nie mogę się doczekać, żeby, żeby wchodzić, pójść na górę i, i spróbować najświeższego Guinnessa, bo gdzie może być świeższy Gines, jak w Browarze. Bardzo fajne te blwary są, to nie jest jeden budynek, to jest cały kompleks budynków po jednej, po drugiej stronie ulicy i, i to robi naprawdę wrażenie. Nie robiło tego wrażenia pewnie w roku 1756, kiedy kiedy browar był zakładany, zresztą tutaj Artur Guinness, który założył browar, e, przyjechał i on e, prawda za 9 na 9 tysięcy lat wynajął te budynki. No właśnie, to też czytałem, że 9 tysięcy A kiedy się kończy to? No... 2500 ileś tam? 9 tysięcy lat. 9000 9 tysięcy lat, nie, nie 900, prawda. No, więc, więc to jest kawał czasu i to, to był podupadający browar, który, który został... Pożyjemy, na... zobaczymy. Tak, tyle, tyle, tyle pożyjemy. Za 45 raptem funtów on to wynajął, więc w sumie dobry biznes zrobił. Bo teraz lokalizacja jest w Dublinie bardzo dobra. Cóż możemy powiedzieć, cóż możemy powiedzieć o Guinnessie? Hmm. Momencik. Tak, ciekawa jest: w 1756 roku powstał, a już 10 lat później pierwsze piwo pojechało na eksport, oczywiście do Londynu. Całe sześć całe i do Londynu wysłać? Ciekawie mnie to połówka, bo być może po prostu po drodze marynarze wypili jedną. No. Pół beczki? No, pół beczki. Nie wiem jak duże były te dać. Tak, tak, zaraz muszę się, pogubiłem się z moimi notet, notatkami. Dobra, to, to ja może tak od podstaw powiem, co to, to jest Guinness, bo tak ludzie, ludzie wiedzą lub nie wiedzą, to poza tym, że to jest piwo, jakie to jest typ piwa. Piwo to, to jest typ stout. Tutaj e, to, jest, to jest taki rodzaj Portera, ciemne piwo z czego ono się składa oczywiście oprócz standardowego chmielu jest to piwo pszeniczne to znaczy jest tam, jest tam pszenica i to w trzech rodzajach jest tam ważona, prażona, prażona i dokładne, dokładne proporcje są trzymane w ścisłej tajemnicy. Dzisiaj właśnie mieliśmy możliwość zobaczyć jak wygląda taka prażona pszenica i smakuje jak kawa Anatol. Tak, smakuje jak Pan Anatol, można by nawet powiedzieć. Więc to wszystko jest mieszane jeszcze z drożdżami, z wodą, bardzo świeżą wodą. Złośliwie mówią, że to jest woda z rzeki Lifi, ale to, to nie jest prawda, to jest z gór, z gór Dokładnie. To przepraszam, chwilowo musiałem odkoczyć, bo tutaj moja pola szaleje i właśnie spadła z ławki, ale było parę łez, ale, ale już jest sytuacja opanowana. A ja właśnie mówiłem wam o, o tym, że tutaj każdy turysta, każdy zwiedzający co tu przychodzi do, do browaru otrzymuje taką łezkę plastikową, w której jest e, kawałek piwa i jest zatopione, taka pamiątka. I u góry, na samej górze, dostaje się bezpłatnie, w sumie to już jest w ceny biletu wliczone, bezpłatnie pamięta Guinnessa, najświeższego, podpiętego kurkami, bezpośrednio pod halę produkcyjną, gdzie po prostu jest jeden na świecie najświeższy Guinness. Tu Gosia z podcastu z Niemiec. Zapraszam Was do słuchania mojego ulubionego podcastu Nie tylko dla Orłów. Irlandia, choć jest to kraj z niewielką ilością mieszkańców, mniej więcej około 4 milionów, jest prawdziwą potęgą w dziedzinie, że tak powiem, europejskiego piwowarstwa. Statystyczny mieszkaniec tego małego kraju w 2004 roku wypił 135 litrów piwa, co stanowi na tak małą Irlandię dość dużo i jest to pierwsze miejsce na rynku europejskim. Irlandzki przemysł piwowarski, z tego co wiem, produkuje rocznie koło 8 milionów hektolitrów piwa. To jest niewyobrażalna ilość. I pełna 1 milion hektolitrów złocistego napoju pochodzi z importu. Zatem widzą Państwo, że większość piwa, które tutaj jest spożywane, to jest typowo irlandzkie piwo, czyli Guinness. Jakie są jeszcze irlandzkie piwa chłopaki? Bimish to jest też tak. podobne gino, tak. prawda? Tak. Smedix to jest już tak. piwo, które należy do kategorii Ale. Czyli to jest takie piwo czerwone. Do tego jeszcze, co my tu mamy, Bas. Jeszcze jest Mertis, też z ciemnych porterów. No i jeszcze jest, są cydry, no. Boomers. No. Tak, Guinness bardzo się przyczynił do problemu, jaki tutaj jest w Irlandii już od jakiegoś czasu czyli do alkoholizmu. Tutaj naprawdę alkoholizm jest bardzo dużym problemem i to spożycie jest bardzo wysokie. Ale, ale nie jest to taki alkoholizm jak u nas, że pije się czysto, myślę dzika, ty, tylko tutaj właśnie pije się piwo w dużej ilości. No i to piwo wydaje mi się, z tego co wiem, jest mocniejsze niż, niż u nas. Jakoś Działa na mnie, na przykład mówię o, o mojej skromnej sobie działa zupełnie inaczej. Nawet, nawet wypicie dwóch, trzech piw dla mnie tutaj jest zupełnie nieporównywalne z wypiciem trzech piw powiedzmy w Polsce. Działa zupełnie inaczej. No i chwieją mi się nogi czasem. No, ono nie jest bardzo mocne, piwo to jest, jest 4,1-4,3%, ale ono jest dosyć ciężkie. To Ta pszenica, o której mówiłem, to tak naprawdę jest jęczmień. I to jest piwo, piwo jest ciężkie, ono jest takie ciężkie na żołądko, jak, jak to portery, prawda? Więc trochę się inaczej je pije, trochę inaczej to wszystko się, się przez organizm przetrawia. Jeszcze taka ciekawostka a propos importu i eksportu, bo, bo Guinness jest bardzo eksportowany na cały świat. W każdym milanskim pubie na, na, na świecie można się napić, napić Guinnessa. Guinnessa produkowanego, produkowanego tutaj właśnie, ponieważ on jest przelewany gdzieś tam na świecie, ale produkowany jest tylko tutaj. Do niedawna była też produkcja w Londynie, ponieważ rynek brytyjski jest drugim co do spożycia Guinnessa na świecie. i Guinness miał swoją, też swoje browary w Londynie, jednak zamknęli je. Dlaczego? Dlatego, że Londyńczycy, Brytyjczycy, Szkoci, Walijczycy nie chcieli pić piwa produkowanego w Londynie. Chcieli pić piwo, bo im bardziej smakowało, produkowane w Dublinie, jako że to jest najlepsze, e, najlepszy Guinness tutaj właśnie. Więc e, prawda, e, sklepy i, i knajpy zamawiały piwo, mimo że miały browar w Londynie, zamawiały piwo z Dublina. I w zeszłym roku e, londyński browar został zamknięty. Właśnie, właśnie a propos browarów. Porter, chociaż wywodzi się z 18 wiecznego Londynu, stał się. W bardziej popula popularny w Irlandii już mniej więcej w 1800 roku w, 800 roku. w końcu Dublin odebrał Londynowi tytuł Stolicy Portera, a irlandzkie browary wysyłały właśnie, jak Jacek wspomniał, to piwo do Anglii. Nowoczesne stauty i portery to jedynie cienie swojej, swoich postaci sprzed I wojny światowej, ale mimo wszystko, tak jak chłopacy tutaj wspomnieli, piwo cieszy się nadal bardzo, dużym, bardzo dużą popularnością i jest to piwo bardzo często konsumowane nie tylko przez rodzimych Irlandczyków ale i przez turystów, którzy w zasadzie pierwsze swoje kroki, które kierują do, do irlandzkiego pubu, do jakiegokolwiek przybytku, gdzie można wypić piwo, to właśnie piją Guinnessa, bo jak wspomnieliśmy, Guinness kojarzy się jednoznacznie z Irlandią, dlatego się spotkaliśmy właśnie tutaj. Mam pytanie do Arka, czy Arek, wie, czy Arek wie ile kalorii ma Pinta Guinnessa? Czy to jest dużo, czy to jest mało? Oj, nie wiem, nie wiem, ale wiem, że Co? na przykład w pubie, yy, no nie wiem, ile ma kolor 400? No, więc, więc to jest właśnie ciekawostka, bo tak powszechnie jest, jest uważane, że, że Guinness jest bardzo kaloryczny, bo tak wygląda taka gęsta, prawda, czarna ciecz. E, natomiast to jest tylko 200 kalorii na pintę, więc to jest więcej, to jest mniej niż prawda, podobna ilość soku pomarańczowego czy też mleka. Więc e, pijmy Guinness, aby jest zdrowy. Jak te reklamy tutaj trąbią, Guinness is good for you. Po z Zielonej Irlandii. To podcast nie tylko dla Orwów. Get to the bar and Show Round. Kill for me March 17th, my favorite day. The only one where I go out to play Down the pub with my mates drinking lots It's really, really good, then you eat some tiny tots The sweets I get from my local shop Before I go down my pub I need something inside my stomach Because I drink lots when I'm in the pub I'm thinking about your creamy head Lots of white on the top and black at the bottom I can't wait to have you in my throat I now drink you loads and loads and loads and loads I've been missing you, I should be slurping you Guinness for me, that sounds lovely I like drinking it, it never makes me feel like Guinness for me, it sounds lovely Is for me, it lovely for Uwaga, uwaga, słuchajcie podcastu Nie tylko dla orłów. Tu w Flander. kłaniam się Witamy ponownie po chwili przerwy. Proszę bardzo, Filip. No, ma się dzisiaj ostro przygotował do, do podcastu. Ma sporo, sporo materiału, podobnie, podobnie Biedron. Ja tu dzisiaj pcham wózek, jestem dzisiaj operator techniczny, więc troszkę mniej mówię, ale ale, ale na bieżący kontroluję, co to się dzieje. Proszę bardzo, Filip. Tak chciałbym przeprosić wszystkich słuchaczy i wszystkie słuchawki po ostatnim podcaście, który był żenująco cienki i słaby. Obiecujemy, że jeśli, będziemy, nie, jeśli nie będziemy mieć weny twórczej, po prostu przeczekamy i nie będziemy więcej takich gniotów ostatnio. Chociaż parę osób, dostałem chyba dwa e-maile, że napis ludzie napisali, że nie było w końcu to źle. Arkowi też się może nie do końca podobało, ale mówił, żebym się nie załamywał, że warto jeszcze po co żyć. Więc przepraszamy i no i cóż, no jedziemy dalej z Koksem. Ja się przygotowałem właśnie do dzisiejszego podcastu, mam 3283 strony wydruków. Siedziałem w internecie cały tydzień i teraz może troszeczkę suchych danych statystycznych. Tytuł jest Rynek Guinnessa. Czyli na irlandzkim rynku niekwestionowanym liderem jest właśnie Guinness. Jego udział w ogólnoirlandzkiej na irlandzkiej sprzedaży piwa butelkowego bądź puszkowego, bo w tych, że tak powiem, opakowaniach piwo tutaj najczęściej występuje. To jest 60%, podczas gdy Murphy's, o którym wspomniał Biedron, to tylko 17%. Beamish i Crawford to jest 12%. Po doliczeniu do tego rachunku sprzedaży piwa beczkowego, Guinness, którego zdolności produkcyjne sięgają 4 milionów hektolitrów, osiąga prawie 74% rynku irlandzkiego. Co monopol, chłopaki na to? To jest monopol, i tutaj prawda. Yy... Gdziekolwiek nie idziesz, to się potykasz o Guinnessy, bądź potykasz się o jakieś koszulki, czapeczki, gadżety. To jest wielki przemysł i wydaje mi się, że bardzo duży też udział w rynku e, turystycznym to jest, właśnie, to jest właśnie Guinness. No dobrze, masz rację Jacek. Um, co chciałem powiedzieć? Ikona właśnie Irlandii to kiedyś, a, a ten, co ja mówię, y, Arek wspominał, miał taką listę dziesięciu najbardziej. Y, rzeczy, które kojarzą się z Irlandą i na pierwszym miejscu były chipsy, pamiętasz? Jak mówiłeś? Były chipsy. Były. No, a, a Guinness, nie pamiętam, na którym miejscu był, ale tak na, na, samej, na samej górze chyba. No, pierwsza, chyba pierwsza taka piątka, nie? No, chyba piątka. Ja tak sobie myślę właśnie, czy w Polsce Dałoby się jakiś taki towar wylansować, który by ciągnął tak koniunkturę m.in. turystyczną? Jest coś takiego? Nie wiem czy. czy... Ale masz tam jeszcze piwo? No nie wiem, cokolwiek, no bo kiedyś były lalki z Mazows yy, łowickie, pamiętam, jak przyjeżdżali do nas znajomi gdzieś tam, to zawsze szło się do Cepeli i kupowały się łowickie lalki, ale, ale to już chyba dawno umarło i, i nie działa, nie, no nie wiem. Ale czy coś, czy coś takiego właśnie jak, jak nie wiem, na pierwszy. Pomyślisz Irlandia, od razu ci przyjdzie na, na, na myśl Guinness, czy coś w Polsce coś takiego może być? Myślisz Polskę albo zapytasz za granicą o no. Polskę i słyszysz biały niedźwiedzie biegający po wiecznym śniegu. No. Ale nie wiem jak z tego zrobić przemysł turystyczny, bo wiadomo, że u nas śniegu dużo, a niedźwiedzi mało. No tak, niedźwiedzie białe to po cztery roznoszą, tak? Kościoły, Suwalskim. kościoły. Mi się wydaje, że w symbol w Polsce to jest w sumie kościoły. Papież, który był, no a teraz w sumie kościoły. O. O, papieża można podciągnąć, no nie wiem. No. Dziwne moje pytanie, no ale tak wyszło. Ja przyjechałem parę lat temu do Irlandii, to w sumie kiedyś Polaków nie było dużo no, na wyspie. Jak pracowałem w Pabie tylko kelner, później barman, to byłem swego, swego rodzaju taką, powiedzmy sobie, ciekawoską turystyczną. No i praktycznie co drugi klient, to pytawszy się mnie skąd jestem, to na hasło Polska, to no, mówi dwa słowa. Papież, czyli z temu się Polska wtedy kojarzyła, a na drugim miejscu był Lech Wałęsa i mi się jeszcze przypomniało, że bardzo dużą karierę wśród Irlandczyków robią dwa słowa. Pierwsze jest na K, a drugie na M. To, to, pierwsze ma pięć liter, drugie ma trzy litery, i kończy się na C. I po prostu na potęgę uczą się tych dwóch słów. Brzydkich słów. Tak, ale wróćmy może do bardziej sympatycznych symboli. Um, takimi innym symbolem, który jest związany z Guinnessem, ale być może też nie wszyscy sobie zdają sprawę, że to jest tym Guinnessem, jest księga rekordów Guinnessa. Ja jak byłem mały, to bardziej znałem słowo Guinness właśnie jako księgę rekordów, a nie jako piwo. I to właśnie tutaj się narodziło, też w Irlandii, to jest sponsorowane przez Guinnessa. To właśnie jeden z szefów Guinnessa wpadł na pomysł, żeby taką książkę kompletować z rekordami i różnymi rzeczami, które e, robią ludzie, żeby się w niej znaleźć. Nie tylko picie piwa, więc to jest też taka ciekawostka, już ponad 56 lat księga rekordów Guinnessa ma. Właśnie ja też podobnie, a tu papuguje dzisiaj Jacka, co on powie to ja przytakuję, kolega się lepiej przygotował niż ja. I racja, pamiętam, taka zawsze srebrzysta, ładna okładka tej książki i zawsze chodziłem do księgarni, bo nigdy nie było mnie na tą książkę stać, bo zawsze była droga i, i patrzyłem na jakieś najgłupsze rekordy, czyli kto na przykład w ciągu minuty, ile zje małż, albo ile razy... Próbowałeś bić takie rekordy właśnie tego typu? No dzisiaj, dzisiaj jest nasz 20 podcast, też my można go założyć, zgłosić do podcastu, do, podcastu, do książki Guinnessa. Nie wiem... Cholera, nie wiem, jakieś... nie, nigdy nie udało mi się żadnych rekordów bić, w sumie jestem wątłej budowy, też raczej nie biję znajomych, ani, ani tutaj kolegów, nie wiem, no, Ale tak, jest takie takiej konkurencji, gdzie można powalczyć, na przykład ja usiłowałem swojego czasu e, zjeść bardzo dużo musztardy i... i... To jak w wojsku. To się bardzo przykro skończyło, to znaczy do dzisiaj prawie, że musztardy nie jem skutkiem tamtych zawodów. Ale nie trzeba być w dobrej postury, żeby się bawić w takie, takie rzeczy. A, ale to nie było rozwonienia po musztardzie, czy było? Nie, wręcz przeciwnie powiedziałbym, A... i w drugą stronę. Aha, no dobrze. A ty, Arku, to jakiś próbowałeś jak tu kolega nasz sympatyczny yy, powiedział jakieś rekordy bić? Oczywiście słuchajcie, w naszym kochanym mieście co roku bije się na rynku we Wrocławiu rekord Guinnessa w, w jednorazowym graniu na gitarze. I serdecznie byłem w Polsce na urlopie i trafiłem na ten na ten właśnie event, no i na rynku we Wrocławiu kilkaset osób, przynajmniej kilka tysięcy osób na raz grało na gitarze, hej Joe, no w tym, słuchajcie, ja wprawdzie na gitarze nie gram na takie zwykłe, tylko takie dzieci, dziecięcej, ale też ale też się liczyło, też mnie przyjęli do, do tego i zdaje się, wiem, że tam chyba się tego e, re, rekordu nie udało pobić ostatnio, ale tam się nikt nie załamuje, bo wiem, że w tym roku też, też będą startowali tam do tego na rynku i mi się wydaje, mam kciuki, żeby w tym roku ekipa we Wrocławiu pobiła ten rekord w jednorazowym graniu na gitarze. Hej, Joe! A czerwone gitary też były? Były czerwone były drwione, akustyczne basowe ze 3, 3 struny, 4 struny, 8 strun, jakich ktoś chciał w każdym razie tam była taka specjalna komisja, która puszczała odpowiednio, trzeba trzeba było mieć specjalną gitarę, żeby w, no, można było wejść i grać. Dobrze. Jakieś pioseneczka teraz, chłopaki? Yes, Może hey, dobrze. Hej Joe. Hey Joe, proszę bardzo. A słuchajcie, mówiliśmy tutaj o rynkach Guinnessu, Guinnessa i ten o eksporcie. Pierwszy, pierwszy rynek Guinnessa, oczywiście to jest Irlandia największy, potem jest Wielka Brytania, a czy wiecie jaki jest trzeci? Rosja, Rosja. Ale Słuchaj, jeszcze raz proszę który, który naród na świecie po Irlandii, po Wielkiej Brytanii spożywa najwięcej Guinnessa? A Guinnessa? A No więc nie trafiliście niestety mnie zaskoczyła ta odpowiedź, którą znalazłem sobie w internecie, to jest Nigeria, słuchajcie. Nigeria jest trzecim potentatem światowym spożyciu Guinnessa, prawda? Czarne chłopaki, czarne piwo. Być może, być może klimat bardzo gorący to powoduje. ale Jest tam bardzo, bardzo czarny lot, Bardzo, bardzo duże spożycie Guinnessa. To jest bardzo ciekawe, że akurat w Nigerii, jak będziecie, napijecie się dobrego, bo sprowadzanego w dużej ilości Guinnessa. Właśnie. E, a teraz e, zagadka numer dwa, słuchajcie. W którym kraju, który kraj na świecie ma największe spożycie piwa na osobę, na mieszkańca? Nie, nie Irlandia. Polska. Australia. No nie, no nie, no słuchajcie, czeskie Ahoj, czyli nasi południowych sąsiedzi czyli Czesi mają największe na świecie spożycie, spożycie piwa na osobę w litrach w ogóle... Krecik hey, tyle pije? Krecik tyle pije, są ludzie tyle piją a powiem wam taką ciekawostkę Irlandczycy mają swoje pierwsze mie swoje miejsce w spożyciu nie piwa, a irlandczycy przodzają w, w kategorii największe spożycie herbaty na mieszkańca piją niesamowitą ilość herbaty Ja im tą średnią zawyżam ale Czesi, Czesi jak oni piwo piją, oni mają dobre piwo, natomiast ich piwo jest bardzo słabe i oni mogą więcej wypić niż Polacy. Czesi, znajomi Czesi, którzy przyjechali do Polski wypili trochę polskiego piwa i bardzo szybko, prawda, stwierdzili, że mają już dosyć. Nie ma tego, że niedobre, tylko tego, że mocne. No więc to też, to też jest pewnie jakiś, jak, jak, jakiś przelicznik, prawda? Tak, ja ostatnio miałem korespondencję e-mailową z Łukaszem z Detroit i on zaprosił mnie serdecznie do Detroit na piwo, no ale trochę. Z tego co wiem, ja byłem w Stanach parę razy i amerykańskie piwo nie jest dobre, ale ma dobrą reklamę i, i tak powiem po prostu o amerykańskim piwie. taki Tak nawiązanie w sumie nie wiadomo do czego. W każdym razie pamiętam z tego jak byłem w Stanach, w jakimś sobie chodziłem po amerykańskim markecie i widziałem piwo, które się nazywało Zima. No czy tak było napisane i nie wiem jak to się po amerykańsku czyta, ale taka fajna nazwa była po prostu Zima nie wiem, może Łukasz nam powie jak to się czyta czy, czy to. w każdym razie to przykuło moją uwagę oprócz tego, że amerykańskie piwo jest cienkie niedobre chociaż ma bardzo dobrą reklamę, co zresztą było widać podczas reklam podczas ostatniego Super Bowl na stronie Łukasza można było, na stronie Łukasza były linki do, do, do reklam i chyba 90% reklam to były reklamy właśnie Budweizera z okropnymi końmi i różne inne takie stwory i kadr męczy cię nieznośnie, wypij piwa kilka kufli, zaraz twój optymizm rośnie Jeśli w gardle masz saharę, a żołądek się buntuje, dobrowarem browarem zalej pałę. nic tak poskonie Dostał smoka przyjaciół Kocham piwo! Kocham piwo! Cześć! Mówię co jak z podcasting.pl słuchacie podcastu nie tylko dla orłów. witam po krótkiej przerwie. Teraz będzie trochę bardziej poważnie na temat piwa. Ponieważ... A może być, przepraszam, jeszcze raz bez E? Yy, yy, słuchajcie, witamy po przerwie. Teraz zajmiemy się naukową stroną piwa, ponieważ okazuje się, że naukowcy na całym świecie chętnie proszą o granty, żeby móc się zająć Guinnessem. więc Jadą wielkie ciężarówki do Edynburga czy do innych ośrodków naukowych, gdzie naukowcy badają to piwo na różne sposoby. Dlaczego to jest takie ciekawe? Czy się różni Guinness od innych piw, że warto się nim zajmować? To nie jest tylko to, że jest specjalna mieszanka jęczmienia palonego, prażonego, tak żeby uzyskać taki ciemny, gęsty, fajny, fajną ciecz. Ale jak jakbyście się przyjrzeli jak, jak się nalewa Guinnessa i co się dzieje po nalaniu pinty, szklanki Guinnessa, byście byli zdziwieni tym jak się poruszają pęcherzyki gazu w środku. Pierwsze wrażenie jest takie, że gaz leci w dół, słuchajcie, leci w dół. Burzy się tam, prawda, leci w dół. To jest coś, coś, coś dziwnego. On buduje całą tą piankę po chwili. Dlaczego tak się dzieje? Czym się różni piwo Guinness od, od innych piw pod tym względem? Pianka na dwa palce. Pianka na dwa palce. Są zasady, jak to robić. Znana zasada, że Guinnessa się nalewa bardzo powoli. 120 sekund, niecałe. To jest dużo. To jest pogonić się barmana, który nalewa Guinnessa. To jest największy fopa, jakie można zrobić w Irlandii. Drugie fopa dać mu na piwek. <laughs> Więc tak, dlaczego się nalewa tak piwo na dwa razy? Najpierw nalewa się pod kątem 45 stopni, nalewa się pierwszą porcję, do 3,4 pojemności. I odstawia na, na ładny kawałek czasu to piwo, które buzuje, azot... Godzinkę, godzinkę dwie. <grych> aż, nie, aż nie, aż tak nie. Azot tam buzu, buzuje, azot jest wymieszany z wytlenkiem węgla, a dwutlenek węgla jak wiemy się rozpuszcza w wodzie. Azot się nie rozpuszcza, on tam właśnie lata. Lata w dół po zewnętrznej stronie ścianek, co naukowcy dowieźli. Lata w środku do góry, tak żeby potem znowu wypłynąć jako pianka. I potem się dolewa ostatnim ruchem, prawda, wajch z beczki dolewa się ostatnią porcję piwa. I jest pyszne, pyszne 120 sekund. Pamiętajcie. Słuchajcie, tak jest. Ja to potwierdzam. Ja pracowałem tutaj chwilę jako barman, tak więc nic do największym się nie tak Największy nie w pubie jest pogonić barmana który nalewa Guinnessa, żeby Ci go nalał szybciej e, piwo. Musi swoje odczekać, barman wie na pewno, kiedy piwo dolać, kiedy Wam piwo podać. No, czasami się, mu, się zdarzy, że zapomni, ale to już są zupełnie e, e, sytuacje ekstremalne. Tak więc nie słuchajcie, nigdy nie poganiajcie barmana, który Wam nalewa Guinnessa, nigdy. Jest to wielki nietakt i po prostu młoda no, tyfapa, tak? To jest specjalna zasada, jak nalewać, żeby była ładna pianka i żeby to wszystko tak się smacznie piło. Ale zastanawiać się można, jak oni to robią, że piwo nalewane z puszki, czy też z butelki ma takie same właściwości. I Tutaj jest ciekawy patent, patent w Guinnessach, prawda? Weźmiecie puszkę Guinnessa i potrząśniecie ją. E, usłyszycie charakterystyczny dźwięk, taki jak e, jest... Kulka w środku. Jest w środku kulka, ona się nazywa, ona się nazywa widget. Jak rozkroicie taką puszkę już po wypiciu zawartości, zobaczycie, że to jest taka specjalna kuleczka z takimi skrzydełkami, która powoduje, że jak otworzysz puszkę, ona jest pod bardzo dużym ciśnieniem azotu tam skumulowany, on się uwalnia, nakręcając ten widget i widget robi mnóstwo fajnej pianki, dlatego warto pić piwo z puszki Guinnessa. Tak jak normalnie to nie jest zalecane, bo, bo traci swoje właściwości. Guinness, Guinness, nalewany z puszki, będzie taki, jak będzie taki jak, jak nalewany przez profesjonalnego barmana. To jest, to jest fajny patent. Nie, nie polecamy rozkrajać budżetu. Tak, to jest świetny patent, to jest taka specjalna imitacja nalewaka piwnego, czyli po prostu kulka w środku, która e, występuje w rodzaju gi, e, Guinness Draft, bo jeszcze jest Guinness Stout, w ci ta kulka nie występuje, tak więc szukajcie kulki w czarnych puchach z napisem Guinness Draft.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 to się wydaje, może trochę mało marketingowe podejście, że piwo się nalewa tak długo i prawda, kolega, tutaj wszyscy piją Guinnessa, kolega wpadnie, prawda, tu barman nalewa 3 czwarte, odstawia i czeka i prawda. Yy, Guinness oczywiście też się niepokoił tym, zrobił badania specjalne, zdaje się, że chyba w Anglii próbowali wprowadzić mechanizm jakiś ultradźwiękowy szybkiego, prawda, nalewania błyskawicznego Guinnessa, tak jak każde normalne piwo. I co się okazało? Okazało się, że ludzie nie chcieli pić takiego piwa. Chcieli pozostać wierni tradycji, woleli poczekać, i żeby wszystko było jak, jak należy. Dlatego Guinness to nie jest tylko sprzedaż, to nie są tylko zyski, to jest po prostu pewien styl, pewna tradycja picia piwa. No właśnie chłopaki, tak przy okazji, polskie browary kiedyś produkowały dobre, mocne, ciemne piwa. Nie wiem czy, czy, czy pamiętacie jakie to były piwa? Dokładnie właśnie było. a propos Wrocławia. No, To był, pio, to był taki słynny porter wrocławski. Do wartystów, on w tej chwili to już nie istnieje, więc, więc nie ma o czym mówić. Nie? Właśnie piwo nazywało się Dark Beer. A ty, Jacek, coś pamiętasz? No, ja niestety nie miałem e, okazji te, tego piwa. Trochę polskich porterów piłem natomiast jakoś nie przepadałem za, za, za nimi. Wydawało mi się, że, że one są robione za mocne. Nie wiem, nie wiem, czy takie jest Natomiast za Guinnessem, prawda, przepadam. Pierwszy raz z Guinnessa takiego bardzo świeżego piłem w Szkocji i naprawdę, naprawdę się zakochałem w tym piwie. Tutaj nie wszyscy lubią, nie wszyscy, szczególnie Polacy, wolą pić polskie jakieś żywce za Zagłoba. Ja pozostaję wierny tutaj irlandzkiemu piwu. Tak. Jeszcze wracając do Polski. Zatem w Polsce były w zasadzie cztery ciemne piwa, nie mylić z porterami. Wspomniany Dark Beer z browarów Piast wrocławskiego. Z, pro, z, pro, z wrocławskich browarów Piast. Były, było też piwo Żywieckie Marcowe, Tyski Koźlak i bardzo dobry, nie wiem, to takie ostatnie piwo, z tego co pamiętam, piwo Red z Bruery, z, z browarów Gdzieś pod ruską granicą, na górze nie pamiętam jak się zbraniewo. No ale niestety produkcja tych piw była nieopłacalna. jakoś piwa, wiadomo, w Polsce się nie przyjęły. No i cóż, nie mam w zasadzie ciemnych piw w Polsce. Tak, jeszcze o alkoholu powiem. Guinness ma 4, ponad 4% alkoholu, i rząd ilancki chce, chcąc walczyć prawda, z alkoholizmem, z problemem, który tutaj jest. Stara się nakłaniać browary, żeby produkowały piwo lżejsze, żeby produkowały piwo słabsze, tak jak to się stało w Stanach, prawda, tam, tam te wszystkie Budweisery to są cinkusze, to są takie sikacze, takie poniżej 2%, żeby, prawda, Amerykanin mógł pójść na imprezkę, wypić dwa piwa i wrócić samochodem, przecież tam samochodem tylko się poruszają. I tutaj, prawda, jakiś, jakiś czas temu Guinness próbował wprowadzić e, lekkie piwo, nie wyszło, nikt tego nie, nikt tego nie kupował, ale słuchajcie, teraz od marca, nie wiem czy wiecie, e, będą testy, będzie, będzie Guinness robił nowe piwo, tak zwany Mid Strength, i będzie to miało właśnie 2,3%, a zobaczymy, czy, czy ktoś to będzie pił, czy przyjdzie do pubu, taki stary bywalec, i powie Black Stuff, który jest a of Guinness, i co, i, i będzie chciał cienkie piwo? Nie będzie, bo Irlandczycy nie piją przecież cienkiego piwa, oni są przywiązani do tradycji i, i jedzą frytki, piją mocne, ciemne piwo. i, popijają i no, octem. Popijają octem i, i, i potem żygają pełno. Takie, takie jest życie tutaj weekendowe. Na się, znaczy, nie, nie, nie znaczy osobiście nie neguję tego, no to jest kawałek historii i, i kultury tutajszego kraju. No każdy robi to, co chce. Wolność w domku, w swoim domku. Arek? Dokładnie słuchajcie, każdy pije. Każdy pije bardzo, bardzo tu się z, dużo pije alkoholu, ale nie pije, się go w domu. nie pije się go w domu, ludzie piją w pubach, spotykają się w pubach z całymi rodzinami praktycznie. Siedzą o czwartku, kiedy właśnie w czwartki dostają wypłatę. Siedzą czwartek, piąte, sobota i w poniedziałek idą do pracy na popołudnie, bo rano po nie mogą stać. Ale jeszcze powiem taką ciekawostkę o, o tym piwie i o nalewaniu Guinnessa w pubie. Wielu klientów gdzie pracowałem po prostu nie wiem skąd to się wzięło. Chyba im się nie chciało czekać. Był jakiś ciekawy mecz w telewizji albo coś. Prosiło mnie o Guinnessa z Prosiło po prostu o Guinnessa którego się nalewa naraz do pełna bez poczekania, bez, bez odczekania. Sporo takich było właśnie klientów, którzy po prostu mnie prosili o Guinnessa naraz, nalanego, bez odczekania. Nie wiem, może im się nie chciało czekać. Może po prostu to, ktoś tam gdzieś strzelał albo coś. W każdym razie Yy, tak też tak, takie coś właśnie yy, występuje jakbyście chcieli kogoś prosić parmana o piwo szybkie o piwo takie naraz, to proszę o o look If you only have one shot After six pints of Amstel Three Budweiser's and two beers I never heard of Microbrews Plus one Seagram's wine cooler You stole out of some girl's backpack Then you ate everything you saw at the parade Could you digest it? Or lose control of your bodily functions? Yo, my palms are sweaty Corned beef can't stand steady There's vomit on my sweater already Green confetti, I'm bourbon For the purpose I keep on forgetting To throw up i don't think my brain will let me hold it down Now I'm bending over, now it won't come out Time's up, over, blow And back comes the cabbage I hope the gold shamrock. Says, oh, it's a Subway sandwich I hope there's no cameras I hope a weak bladder I float until I damage my jeans It don't matter, I'll clean the next Saturday you puke yourself in the bathroom in the morning, the water You're gonna have to let it go I only did one shot And now it's getting the gross Come on, raise your glass and you can yourself a Stick on the radio there, Ro Anyway, what was I saying? Sorry, Yvonne, uh, gotta go Ro? Ro? Before the Ro? Uh, sorry, yeah. which way to the cliffs of more? Uh, that way. Cheers. The tube we here and after. Fair play. make a sound for the New York. Cheers. And fairness. Here we are. Shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh. Uh, lads. Up. Uh, oh, sorry. Fair play, lads. Take it easy. Sony Saint, sorry! A jeszcze sorry! taka mała sorry! Tutaj Saint, sorry! tutaj Saint, sorry! że jest jest Sony Saint, żołądka no Saint, sorry! no i wszystkie dziadki Saint, sorry! takie. Starsze pokolenie irlandczyków, jak przychodzi do Pawła, to lubi, lubi ciemne piwko, ale nie prosi o Guinnessa, tylko prosi o Bimisza, taką e, troszkę mniejszą konkurencję dla Guinnessa. Bimisz to piwko podobne, jest do miasta w swoim, w swojej kategorii, tylko jest troszeczkę lżejsze dla żołądka, no i złodsze. no bo dziadki starsze, starsze pokolenie irlandczyków woli, woli troszkę lżej się potem czuć, niż tam potem mieć jakieś akcje dziwne w żołądku i wzdęcia w środkowie nie?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 Piwo nigdy się nie spóźnia. Piwo nigdy nie ma bólu głowy. <głos> piwo zawsze wchodzi gładko. I to chyba jest ten, czemu piwo jest lepsze od mężczyzny. Naklejki z piwa zajmują się bez walki. Po piwie kat zawsze przechodzi. Zawsze wiesz, czy jesteś pierwszym, który otwiera butelkę. Piwo nigdy się nie spóźnia, a to już było. Piwo to... nie narzeka na chrapanie. No właśnie, nie narzeka na chrapanie.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 podcast, Polski Detroit, Polski Detroit, Polski Detroit, Polski Detroit, Polski Detroit. I think it's bad news for the English game. We're not creative enough, and we're not positive enough. It's coming home, it's coming Cześć, tutaj Łukasz z podcastu Polski Detroit. Jako, że Filip głównodowadzący w podcaście Nie tylko dla Orów poprosił mnie o powiedzenie kilku słów na temat moich przygód z Guinnessem. A no, postanowiłem to zrobić. A pierwszy raz Guinnessa, piwo Guinness, e, piłem w Anglii. E, było to w 96 roku w czerwcu, dokładnie 26 czerwca, a późno wieczorem. E, oglądaliśmy w pubie razem z Anglikami mecz Anglia-Niemcy. To, był, to, był to finał, półfinał e, Mistrzostw Europy w 96 roku. To, co słyszycie w tle, to właśnie jest piosenka, która towarzyszyła wszystkim Anglikom e, podczas tych mistrzostw. E, no niestety Niemcy pokonali Anglię w rzutach e, karnych 6-5. ja piłem tego Guinnessa, no wszyscy pili tego Guinnessa. Najciekawsze było to, że byli tam też tacy pracownicy e, portowi, tacy dokarzy chłopy po 2 metry, 2 metry 10, szersi, bardziej się, szersi w barach niż, niż wyżsi, wyżsi. A, no i oni bardzo łzami się zalewali, kiedy tam underton chyba nie strzelił wtedy karnego a, zalewali się łzami, no i ja biedny mały chłopak 18-latek z Polski wychudzony, stałem z tym piwem w ręku, a taki wielki Anglik podbiegł do mnie prawie wziął mnie na ręce i Zaczął płakać. Także no, to takie moje przemyślenia a propos Guinnessa w Anglii. A, no teraz czasami Guinnessa też pijam. Ja szczególnie kiedy jem gdzieś coś dobrego w restauracji no to jednak uważam, że Guinness do jakiegoś tam steka czy czegoś takiego jest lepszym piwem niż, niż jakiś amerykański sikacz typu Bud Light czy, czy kanadyjski Mlabad Blue. Zresztą w, w Stanach tak, nie ma takich dobrych piw jak, jak, jak w Europie to są takie sikacze no wypija, wypija się zaraz się wysikuje także można wypić 10-20 i nawet się nie czuje w Polsce natomiast no moim zdaniem wszystkie piwa są za mocne typu żywiec czy, czy, czy jakaś tam inna warka no z tego co pamiętam to po prostu są za mocne, za dużo tego alkoholu tam jest no najbardziej to mi chyba właśnie pasują jakieś niemieckie piwa, czeskie no Guinness wiadomo także no to chyba tyle a propos, a propos piwa. Bawcie się dobrze słuchając tego podcastu, który jest poświęcony przede wszystkim właśnie temu złotemu napojowi. Dobra, pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się, a na razie. Witam Was serdecznie. To ja, Gosia, z podcastu Samosia. Mam tutaj butelkę piwa i, tak jak obiecałam chłopakom z Irlandii, z okazji ich 20 podcastu opowiem troszkę o piwku. Mm, przepraszam, ale musiałam wypić na Wasze zdrowie z okazji tego jubileuszu a więc irlandzkie piwa znam tylko piwo Guinness ono jest bardzo ciemne i ma, i ma piankę jak bita śmietana znam jeszcze piwo Harp to jest trochę jaśniejsze piwo i ta trzecia, ta trzecia marka nazywa się chyba Kilkenny i to jest chyba najjaśniejsze piwo, ale dokładnie nie wiem w Niemczech jest około 5000 różnych rodzajów piw ale moim ulubionym jest Becks z Bremen. To byłoby tyle na temat piwa. Jedyne, co mogę jeszcze dla Was zrobić, to Was zaprosić w lecie do Niemiec na pyszne, zimno, zimne piwo. I życzę Wam jeszcze raz udanego 20 odcinka. Z Niemiec dla, nie tylko dla orłów, mówiła Gosia Niehos. Witajcie, Mówię Jacek jak z podcasting.pl Filip poprosił mnie o nagranie wypracowania na temat Guinness, lubię czy nie, uzasadnij. Sprawa nie jest prosta, moi drodzy słuchacze. Guinness pity przez zdrowego, krzepkiego Irlandczyka, jest tylko ciemnym płynem ze śmietankową pianką, który znakomicie poprawiał rodę rudych panien albo panów, co tam się komu podoba. Pity natomiast przez astmatyka alergika dostarcza wrażeń niegorszych niż Hannibal Lecter zaproszony na noc do domu. Wiadomo jak się skończy, nie wiadomo tylko kiedy nastąpi atak. Guinness jest dla astmatyka-alergika tym, czym setka wódki dla alkoholika po zaszyciu esperalu albo ostatni mach ciemnym David of Virginia Full Flavor dla palacza w terminalnym stadium raka płuc. Kusi, choć wiadomo, że dostarczy wrażeń granicznych. Nęci, choć wiadomo, że możemy gorzko tego żałować. Doprowadza na krawędź, choć nie zabija do końca, a przynajmniej nie od razu. Konkludując, szczerze polecam i pozdrawiam wielce szanownych słuchaczy z nad kufla ciemnego zabójcy. Cheers! Serdecznie witamy, znajdujemy się już na najwyższym poziomie w browarach Guinnessa i poznaliśmy tutaj bardzo fajną francuskę. I ja teraz przeprowadzę z nią wywiad. Bonjour madame. Bonjour. W kuszeka avec moi, czyli no. spytałem się, czy ona lubi Guinnessa? No, no, no. Ehm, a coś może jeszcze y, lubi o Guinnessie, po francusku powiedziałem po prostu. Te myślant to franchement sinon że frapé tout de suite A, że sweet. Dobrze dziękujemy. Dobrze. Następnym gościem, który wystąpi w naszym podcaście jest Margaret. Ona pochodzi z, z Wali i przeprowadzimy z nią teraz króciutki wywiad, ja będę mówił po angielsku, ona też. How are you? Hi, I'm fine, and you? I'm fine and you? Yeah, I'm fine, very well. And how are you? How are you? I'm fine, not I'm good. fine too. Um, how do you do? I'm fine, not so bad. And you? I'm fine, not so bad. I'm I'm drinking Guinness. And you? Yeah, me too. Okay. Quite good. Yeah, quite good. Yeah. Do you like Guinness? Oh yeah, I love it. Yeah, and do you like Jaszek? Who? <laughs> Jaszek Biedronski. <laughs> Yeah, I think so. I'm not so sure if you who you're talking about, but well, I think yeah. yeah. I'm talking about my my almost best friend, Joshek oh, no. from Microsoft. <laughs> oh, yes, from Microsoft. Oh yeah, yeah, I know him. I love him. Yeah, yeah. He's lovely. Yeah. Yeah. yeah, yeah. Isn't And do you like Guinness? Do I ask you about Guinness today? Yeah, you asked me already. Yeah. Okay. So so what's your impression about Guinness? I love Guinness okay. Thank you for the small conversation Thank you And okay, enjoy the rest of the day Thank you, you too you. I to właśnie słuchajcie, na piątym piętrze e, Guinnessa e, część dla turystów jest właśnie taki podniebny bar podniebny pub praktycznie dookoła w kształcie ufa przeszklony i tutaj praktycznie cały Dublin widać. Jest się piękna pogoda, bo nie jest tak bardzo pochmurno. Nawet gdzieś tam się słońce przebija. I jest generalnie świetny widok na cały Dublin. Wszystko eleganckie widać. Praktycznie, praktycznie no cały cały Dublin mamy jak na dłoni. Eee, widzimy też przy okazji cały browar. Jak tutaj to się przestawia praktycznie z góry. No powiem Wam, e, kiedykolwiek kilk byłeś w Dublinie to to e, Browar Guinnessa i centrum turystyczne dla Browaru Guinnessa no żeby się sobie to odhaczyli jako podstawowa e, podstawowa sprawa do odwiedzenia, bo no, po prostu warto, warto tutaj być, warto tutaj zobaczyć, warto się napić e, na górze piwa prosto z fabryki, z produkcyjnej e, no po prostu warto, to, to są chwile dla których się właśnie przyjeżdża między innymi do, do, do Irlandii Serdecznie witamy znowu z góry, już jesteśmy, po trz... każdy jest po trzeciej paincie, Arek już nawet wypił cztery i tutaj, ja pamiętam, byłem w Guinnessie, kiedy ja byłem, ja przyjechałem gdzieś po trzech miesiącach chyba, to był grudzień albo styczeń i jest taki nowy zwyczaj praktykowany przez Polaków, że pierwsza pańta Guinnessa, czyli szklanka nigdy nie wraca do właściciela, czyli pakujemy ją w plecak i idziemy z nią na dół. Nie wiem co chłopaki o tym sądzą, Arek, bierzesz? Ja, no, słuchajcie, ostatnio byłem u Filipa w domu i pijłem u niego właśnie herbatę z szlanki od Gnesa. Jacek? Tak no, um, jesteś pewien, że nie ma wykrywaczy szkła na dole? Nie, nie, szkiełów nie ma. Dobra, bierzemy. Dobrze, a nasza przyjemna francuska? Oui, on le prend. Aha, oui, merci beaucoup. Cokolwiek to znaczyło, jak to się wyłącza? Hey, 40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 W tym mieście jest tylko jeden interesujący podcast. Nie tylko dla Orłów. Juchu. Żegnamy reklamy. What? again. I'm on I'm on, pod. I'm on, on, do you like Guinness? Oh, I like Guinness. We've gone through that. Yeah, so, so no. Where are you from? Oh, uh, I'm from England. We've been through that too. Where are you from? Yeah, I'm from Pond. Say, Ireland. say, why do, Eskabash. don't... you bash? Eskibash? No. No, Eskibash. What's the word I'm thinking of? Yaskibash. I don't know. So, Dad, why don't you like to drink uh, English beer inside? I do, but I'm here. Yeah, but do you prefer Guinness? I like I like English beer, but I'm in Ireland. So, obviously, I'm going to drink yeah. Guinness. Uh, 800 calories in a glass. Same it's as a roast dinner three miles, or three man. Mars bars. No, that's not true, actually. It true. No, it's got to be. So, I, what do you think, I guess? Blow me. <laughs> <laughs> no, I'm, <joking. laughs> I'm kidding. I'm joking. Guinness legend, awesome. Yeah, <laughs> massive. It is massive. Guinness is brilliant. So one is not enough, right? <laughs> right what? What? No, eight is enough. <laughs> <laughs> so I'm you're like still it. looking for the three rings, right? Yeah, I'll take anyone's ring. <laughs> yeah, but you can go downstairs and have oh, a party, you know, for money. I know, but I like free ring. Yeah, yeah, yeah. Free is better. Yeah, free rings are the way forward. Okay. I'll Take it. Are you, are your, you teasing you, us with your ring? Do you, <laughs> are you teasing us with your ring? You used to have it. Yeah, we used to have it, but now we're, you know, out oh. of it. You've lost your ring. <laughs> Not quite. We drank it. Oh, you've yeah. used your ring. Yeah. yeah, definitely. Yeah, we we've been all we've been there. <laughs> okay. How how long have you been here actually? Uh, Since lunchtime. Oh, I thought that it's about five days. No, not five days. Why? Do I look that bad? We're not allowed to stay here. But they don't let us stay here. Oh, that's too bad. I oh, know, I know. So no free rings. No okay, one's got no. spare rings. No, unfortunately. No one has their ring intact. Oh, well, okay, never if mind. If we met someone with free spare rings, we'll that, you know. Yeah, yeah, send them my way. Thank okay, you thanks, choose. Who would like ring? Okay, take care. Bye. Cześć, pozdrawiam Was Jacek Artymiak z podcasting.pl a słuchacie podcastu nie tylko dla orłów to co Jacku kończymy podcast o Ginesie. podcast 20 rocznicowy miał być, być o dwóch rocznicach o 20 rocznicy wydania pierwszego odcinka i o 500 dniach moich w Irlandii, ale wyszło w zasadzie tylko o Ginesie. jak tam dzisiaj? no więc 8 5 to już zdecydowanie za dużo dla mnie, myślę, że możemy już kończyć odcinek Amen. Teraz na Ciebie Arek kolej. Jak podcast, jak myślisz, spodoba się, spodoba się ogólno-szerokiej e, publiczności? Oczywiście słuchajcie mi się troszkę dzisiaj głos chwieje, bo jak zwykle wypiję jedną piwo i będę miał kaca jutro. Świetna wycieczka, świetny browar, świetne miejsce, świetne piwo, no i w ogóle świetny podcast oczywiście, czyli 20. podcast piwny z centrali Guinnessa, z samego centrum dowodzenia, gdzie się to najlepsze piwo produkuje. Już powoli kończymy. No, powiem wam, że każdy, każda wycieczka w Dublinie e, nie powinna ominąć tego miejsca. Jeśli tu już nie byliście, a się wybieracie, to pierwszy raz, pierwszy raz to przyjedźcie koniecznie i zobaczcie miejsce, gdzie powstaje ta legenda. Dobrze, Arku, legenda legendą, ale podcasty podcastami. do Dużo nowych podcastów się pojawiło. Jest już nasz w gronie chyba 42 albo 3. Pamiętam, jak ja zaczynałem sam, byłem chyba 8 albo 7 podcastem. A tutaj, proszę bardzo, ostatnio wszedłem sobie na stronę zaprzyjaźnionego podcastu Gosi. Proszę bardzo, jej ulubione podcasty, czyli Polski Detroit i nie tylko dla Orów. Bardzo miło, bardzo miło. Taki miód na moje uszy i na, w zasadzie nasze uszy, że ktoś pośród tego grona podcastów ma tylko dwa ulubione podcasty. Mój, nasz, przepraszam, nasz, nie mogę mówić, mój, nasz i, i, i Łukasza, który w Detroit nadaje. Naprawdę, strasznie miło takie rzecz zobaczyć i pozdrawiamy tutaj Gosię, Arek, tak jest, pozdrawiamy, szczególnie Gosie, dziękujemy za, za miłe słowa, no i dziękujemy za wszystko, a nie wiem czy wiecie, Gosie córka też się nazywa Apolonia, czyli tak samo jak moja starsza córka, tak więc tych Polek, Polek jest co, troszkę więcej niż się myślało. Tak, i prosimy gości, żeby nie dodawała więcej do ulubionych podcastów, więcej podcastów, czyli żeby jej ulubione podcasty były tylko dwa, nie więcej. Broń Boże, może jeszcze jeden, jakiś na przykład podcast, na przykład, no nie wiem, jaki można by jeszcze dodać. Co ty mi... Jaki jest Twój ulubiony podcast? Ostatnio Hochlander, tak, serdecznie pozdrawiam kolega Przemiona. No świetny, świetny podcast numer drugi o rowerach, o Holandii, o samochodach, o wszystkim, jak tam jest w Holandii, o tych skuterach i o tej, o muzyce, cała ta historia, o tej e, sytuacji, jak tam gdzieś go potrącił auto w Katowicach. No po prostu świetny, świetny podcast. Bardzo mi się przyjemnie słucha Przemion. No świetna, świetna sprawa. Bardzo Ci serdecznie pozdrawiam. A jeszcze a propos podcastów, to no, co, coraz częściej słuchamy podcastów niż muzyki. Myślę, że taki dzień będzie, kiedy po prostu na mojej playliście dziennej będą same podcasty, a nie muzykę. Że jeszcze chciałbym pozdrowić pana Irka Roszkowskiego z polskaflorida.com Bardzo fajny podcast, ostatnio słuchałem. Może nie bardzo fajny, ale fajny, na początku, na pocz bo bardzo fajni jesteśmy my. Yy, bardzo miły i przyjemny głos i w ogóle dużo, dużo rzeczy fajnych o Florydzie i trochę mi się czasem łezka kręci wokół, szczególnie po ostatnim drugim podcaście, bo miałem okazję być na Florydzie parę razy i no i kurczę no i. No, dobrze mi się wspomina tamte czasy, jak byłem i, i, i po prostu wspomnień, wspomnień, czar. To co, Arku, kończymy, tak? Dwudziesty podcast. Kończymy, słuchajcie, Biedrom tutaj w tej chwili stoimy koło, koło takiego centrum handlowego, tego tutaj, centrum Guinnessa, gdzie sobie można kupić koszulki, majtki, skarpetki, pinki, no co, wszystko, wszystko, dosłownie, co się tylko są też, marzy. Są też prezerwatywy w kształcie puszek Guinnessa. Dokładnie, jest po prostu takie typowo komercyjne centrum tutaj, że sobie ludzie tu kupują pamiątki e, z pobytu w centrum Guinnessa. A my tutaj się żegnamy. Wiadomo, że idziesz chodzić ze swoją żoną po sklepie, kupują niesamowite ilości rzeczy. A my już to wszystko mamy. Filip tylko skroił szklankę z góry Poginę się. Ja już tak dwie, dwie mówisz, że dwie ma. Ja mam taki szklankę miliony, bo to już jestem nie, nie pierwszy raz. Tak więc dziękujemy za dwudziestkę dziękujemy za Waszą cierpliwość. Tak, dwudziestka się kończy. Dziękujemy, mam nadzieję, że Państwu się podobało. Bardziej niż ostatnie, ostatni, przedostatni, 20, 18 odcinek. I cóż, zapraszamy na 21. Myślę, że będzie znowu inaczej, znowu śmiesznie, a przede wszystkim ciekawie. Arek, ostatnie słowo. Ładnie, tutaj Was też porządzam Pola. Pola na koniec Wam powie, czego słuchaliście. Słuchaliście? Poskazuję tylko na audio. Filip. I Alek I Bydona. I Alek i Będona. Filip, mój, Filip I, i Alek, mój Filip i Będon. Słuchajcie, so, polkarko nie tylko na